Otwórzmy Księgę Sędziów, siódmy rozdział. Księga Sędziów, siódmy rozdział, będziemy czytali od 8 do 14 wiersza. Ostatnio tutaj rozważając początek tego siódmego rozdziału przyglądaliśmy się temu niezwykłemu wychudzeniu armii Gedeona. Z dziesięciu... z dwudziestu... z trzydziestu... z z trzydziestu dwóch, tak? Z trzydziestu dwóch tysięcy do trzystu. Bóg zredukował tą armię i powiedział, przez tych trzystu przez tych 300 wybawie i czytamy tutaj wierszu ósmym. zabrali wtedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów lecz owych 300 mężów zatrzymał a obóz Midianczyków miał poniżej od siebie w dolinie tejże nocy rzekł Pan do niego Wstań Wtargnij do obozu Gdyż wydałem go W ręce Twoje Lecz Jeżeli się boisz wtargnąć To podejdź najpierw Wraz ze swoim kierunkiem Purą pod obóz I posłuchaj Co tam mówią A potem Nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu Poszedł tedy wraz ze swoim giernikiem Purą Aż ku samym zbrojnym Którzy byli na skraju obozu Midianczycy zaś i Amalekici Oraz synowie wschodu Rozłożyli się wszyscy w dolinie W takiej ilości jak szarańcza A ich wielbłądów było bez liku jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił, oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu migiańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił. I całkowicie przewrócił i namiot upadł a towarzysz jego odpowiedział nic to innego jak tylko miecz Gedeona syna Joasa, męża izraelskiego Bóg wydał w jego ręce Migieńczyków i cały obóz gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład oddał cześć Bogu. Potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał. Wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obióz miedieńczych. Kolejna część naszej <śmiech> historii, prawdziwej historii, o tym niezwykłym człowieku. Gedeonie. Oto Gedeon stoi u progu kolejnej walki, wielkiej walki, jaką Izrael miał stoczyć ze swoimi przeciwnikami. I oczywiście, tak jak tutaj ostatnio mówiliśmy, nie wygląda na to, że ludzku rzecz biorąc Izraelici mają jakąkolwiek szansę, aby stawić czoła tym tysiącom miliańczyków 135 tysięcy miliańczyków w Dolinie z mnóstwem wielbłądów jak później jak tutaj czytaliśmy jak oni schodzili do tego obozu to wydawało się jakby tam piasek rozsypany na, na brzegu morza. Taka ilość ich. A on z taką grupką trzystu ma na nich wyruszyć. I oto myślimy sobie, zanim tutaj zaczniemy, dokładnie może rozważać tą historię. Jak to jest, że Bóg powołuje tak, tak, takiego człowieka, Wcześniej widzieliśmy zastraszonego, chowającego się i daje mu tak mały zastęp. I faktycznie, jak pewnie wszyscy znacie dalszą część tej historii, dokonuje przez niego tak olbrzymiego zwycięstwa. Ani Gedeon nie był kimś wielkim, ani jego zastęp nie był wielki. Jednak za nimi stał wielki Bóg. I Ty nie musisz być wielki. I ten zbór nie musi być wielki, aby dokonać czegoś wielkiego. Jeśli za mną i za Tobą i za tym, za tym zborem będzie stał wielki Bóg. Jeżeli w całej naszej słabości w całej naszej niemocy i w tych wszystkich zmaganiach, które nas otaczają w tej codziennej walce z pokuszeniami z grzechem który wydaje się być większy i silniejszy od nas z tymi różnymi trudnymi okolicznościami, które nas spotykają niektórzy zmagają się z chorobami i ze słabością własnego ciała niektórzy mają jakieś rodzinne problemy i Wydaje się, że te wszystkie rzeczy są ponad nasze siły. Do tego wszystkiego słyszymy ciągle te wiadomości o tym, co dzieje się w świecie. O, tych, o tym źle. O tych przestępstwach. O tej nieprawości. O niesprawiedliwości. O korupcji. I, to, I ten ogrom zła czasami wydaje się nas przytłaczać. I wydaje się nas czynić takimi bezradnymi, że no, co my możemy zrobić? Co, coś, coś, coś znaczą nasze słowa Coś znaczą nasze czyny I Czasami Ogarnia nas takie poczucie, że to, to, to jak z motyką na słońce Że to po prostu jest, jest tego wszystkiego Tak wiele I ten, i ten świat jest w tak wielu problemach I Jest tyle rzeczy Że właściwie cóż znaczy moje życie I co znaczą moje wysiłki Co znaczą moje staracze, to cokolwiek może zmienić i jeśli patrzymy na to właśnie z tej takiej ludzkiej perspektywy jeśli tylko widzimy nasze siły jeśli widzimy tylko nasze możliwości jeśli widzimy tylko to co my możemy zrobić to faktycznie możemy się załamać ale jeśli mamy oczy wiary i oczyma wiary patrzymy na niewidzialnego Boga który jest w stanie wziąć nawet małą drobną rzecz i uczynić przez nią coś wielkiego to wtedy nasze życie nabiera sensu. I wtedy nasze słowa nabierają sensu. I wtedy nasze czyny, chociażby słabe i mizerne, jeśli są czynione według zamysłu Bożego, nabierają sensu i nabierają wielkiej mocy. Oto pomyślmy o tych żeglarzach, którzy podróżują po wielkich morzach. I w jaki sposób oni docierają do celu, do portu, do którego zmierzają. Ja nie mówię o tych współczesnych statkach wyposażonych w silniki, ale mówię o tych żeglarzach, żeglujących. Oni nie mają na tej swojej łodzi jakichś instrumentów i przyrządów, które by pomogły im dotrzeć do brzegu, jak tylko maszt i oni kierują się tym, co wiedzą o wiatrach. Kierują, wiedzą, że w jakim czasie wieją wiatry i wiedzą mniej więcej, jak te wiatry wieją. I na tej podstawie ustawiają ten swój żagiel w taki sposób, że chociaż sami nie mają wielkiej jakiejś siły, potrafią wielkie łodzie przemieścić z jednego miejsca na drugie, przewożąc jakieś na nich wielkie dobra tak naprawdę to, czego my potrzebujemy w naszym życiu, to wiedzieć, gdzie ten wiatr wieje. To, czego my potrzebujemy, żeby dotrzeć tam, gdzie mamy dotrzeć i zrobić to, co mamy zrobić, to to, żeby wiedzieć, gdzie ten wiatr wieje i kiedy ten wiatr wieje. I nastawić nasze życie w tym kierunku, w którym ten wiatr wieje. Rozłożyć nasze życie jak ten żagiel. Jeśli nastawimy się we właściwym czasie, w właściwym kierunku, to nie ma szans, żeby ten Wiatr Bożego Ducha Nie zawiał nas tam, gdzie Bóg wieje I to jest wszystko, czego potrzebujemy Po prostu nastawić nasze życie Na właściwym, na właściwym kierunku Poznać Bo tutaj jest opisany, jak ten wiatr wieje tak? W Biblii jest napisane W Bożym Słowie Jest dokładnie opisane, dokąd Bóg zmierza czego Bóg pragnie, co jest w Jego sercu i do czego On swojej siły, swojej mocy udziela. Jeśli my poznamy ten wiatr, to moc tego wiatru i nastawimy nasze życie w tym samym kierunku, to nic innego, jak zostaniemy porwani z tym wiatrem i w Jego mocy dotrzemy tam, gdzie ten wiatr wieje. Żadny z nas dlatego tego nigdy nie ma wymówki, wiecie, że jest słaby, że nie ma talentów że, że te, te odwieczne wymówki, wiecie, które już w Biblii widzieliśmy u Gedeona też i u Mój Rzesza i u innych, wiecie, jak Bóg coś do nich mówi, żeby coś zrobili wielkiego to oni patrzą i mówią, ja przecież się nie nadaję a ostatnio żeśmy powiedzieli drogi bracie i siostro nigdy, przenigdy nie możesz być zbyt mały żeby Bóg cię użył ale możesz być zbyt duży i tego raczej się musimy strzec. Żeby nie mieć zbyt wysokiego sobie mniemania. Żeby za bardzo o sobie nie myśleć, co to my możemy zrobić z tego, bo coś takiego jest przeszkodą dla Boga. Ale bycie małym, bycie słabym nigdy nie jest dla Niego przeszkodą. Wręcz przeciwnie. Tak się Bogu podobało, żeby w tym, co słabe i w tym, co nieznaczące i w tym, co po, po ludzku rzecz biorąc byśmy pominęli, byśmy to wzgardzili tym, byśmy powiedzieli, nie, z tego to nic nie będzie, ten też się będziemy nie przydać. Bóg takich nie pomija. Jeśli oczywiście oni nastawiają się na ten, na ten wiatr, tak? Jeśli oni sami nie, nie jęczą nad swoją nędzą tylko i, nie, i, i jeszcze tylko zatrzymują się w tym miejscu, wiecie, pogrążenia się w świadomości swojej słabości, ale którzy mówią Panie, ja nic nie mogę, ja jestem słaby, ale Ty jesteś potężny i Ty nie potrzebujesz wielkiej mocy we mnie. Jeśli tylko ja się Tobie oddam to ty możesz mnie użyć i ty możesz wiele uczynić i zobaczcie, on tutaj w naszej historii dokładnie to czyni on po prostu jest posłuszny temu słowu które Bóg do niego kieruje Bóg mówi tejże nocy wstań, wtargnij do obozu gdyż wydają go w twoje ręce i Bóg patrzy w serce Gedeona. Bóg mówi do niego te słowa i patrzy w jego serce i to tam widzi? widzi, że tam coś jednak się boi tak? jest tam jakiś strach, jest tam nadal jakiś lęk i Bóg mówi lecz jeśli się boisz to nie jest tak, że Bóg mówi, nie wiem, może się nie boisz ale jeśli, nie, tak Bóg mówi bo Bóg wie, że on się boi mówi, jeśli się boisz, a wiem, że się boisz więc co zrób, mój? idź i posłuchaj co oni tam mówią i mówi, weź ze sobą swojego giermka Pura i tak tylko na marginesie tutaj mnie to zaintrygowało to, że, że Bóg go wysyła z tym purą. i sprawdziłem co to, co to znaczy imię tego, tego jego giermka Pura oznacza zalążek, pąk. taki wiecie na drzewie jest pąk, z którego później rośnie kwiat, a później owoc więc jego imię znaczy zalążek, pąk, ten który zapowiada owoc i to słowo giermek to jest takie bardzo powszechne w Starym Testamencie słowo hebrajskie, które występuje ponad 200 razy w Starym Testamencie. I jest bardzo różnie tłumaczone. Słowa giermek nie znajdziecie 200 razy, ale to słowo oznacza dziecko, chłopiec, może oznaczać młodzieńca, może oznaczać sługę, a nawet ucznia. Ale jest bardzo różnorako tłumaczone. Tutaj w tym kontekście przetłumaczyli Giernek, co wcale nie znaczy, że on był jego gierkiem. Mógł być jego uczniem, mógł być jego sługą. Mógł być jakimś po prostu młodzieńcem, który mu towarzyszył. I tak sobie myślę, że jest to taki jeden maleńki wiersz tutaj w tej całej historii, który pokazuje na to, że Bóg podarował Gedeonowi takiego użytecznego pomocnika. Tak jak Pawłowi podarował Tymoteusza, jak Dawidowi podarował Jonatana, jak Eliaszowi podarował Elizeusza. I to tylko taka jeden, taka maleńka tutaj wzmianka jest o tym purze. Jakkolwiek, jak, jak, jak czytamy uważnie słowo Boże, to i takie rzeczy nas zastanawiają. Czemu akurat nie, tutaj jest to wzmiankowane? Do tej pory nic o niej nie było, później też o niej nic nie ma tutaj, tak jakiś pojawia się nic z tego, nic owego. Myślę, że jest to taki malutki sygnał, że Gedeon nie był sam w tym wszystkim. Że Bóg i dla Niego miał jakiegoś e, pocieszyciela, jakiegoś wspomożyciela, jakiegoś przyjaciela, który towarzyszył Mu. I Bóg, widząc Jego słabość, dał Mu kogoś, to by Go też wspierał. I bracia siostry, jakże to ważne jest, abyśmy my takich, takich mieli ludzi. Abyśmy nigdy nie myśleli o sobie, wiecie, że jak Bóg nas powołał, tak jak powołał załóżmy Gedeona, a każdego z nas powołał. Jeśli nas do czegoś przeznaczył, to nie jest tak, że wiecie, my tego wszystkiego sami dokonamy. Ale jakże my potrzebujemy takich pomocników? Także każdy z nas potrzebuje kogoś, kto nam pomoże w tym dziele. Kto nas zachęci, kiedy wiecie, nas ogarnie jakieś zniechęcenie. Kto nam dodał duchy i da nam sił. W sytuacji, kiedy zaczniemy jakoś gubić tą, tą, tą wizję Bożą. Wszyscy takich ludzi potrzebujemy. Którzy też, jeśli nas zabraknie, dalej będą kontynuowali to dzieło, które razem z nami rozpoczęli. Wszyscy potrzebujemy takiego zalążka, takiego właśnie pomka przy sobie, który dzisiaj może nie wydaje się nie wydawać jakiegoś wielkiego owocu, ale z czasem, kiedy może już nas nie będzie, oni wydadzą owoc, który my, na którym my dzisiaj pracujemy. Ale to tylko tak na marginesie popatrzmy tutaj przyjrzyjmy się temu co tutaj ma miejsce Bóg wysyła Gedeona do obozu Midianitów aby tam posłuchał co mówią i Bóg mówi wtedy nabierzesz otuchy zobaczcie jakie to dziwne miejsce do którego Bóg posyła Gedeona żeby nabrał otuchy. Bóg, Boże drogi to niezwykłe drogi nie? A jego drogi to są niezwykłe drogi. Gdzie byśmy pomyśleli, żeby nabierać otuchy u wrogów? Kto z nas by pomyślał, żeby pójść do obozu wrogów i tam posłuchać, co wrogowie mówią, żeby nabrać otuchy? Hmm? To niezwykłe, że Bóg tak sobie to wszystko umyślił, wiecie, że zaskakuje nas ciągle swoimi drogami, zaskakuje nas ciągle swoimi pomysłami. Mówiłeś do milianczyków i posłuchaj, co oni tam mówią. A tam nabierzesz otuchy i czytaliśmy, że on tam idzie z tym purą, schodzą do samego krańca i zobaczcie jaki fart że akuratnie wtedy tamtemu się to śniło nie? co za zbieg okoliczności że tamten miał taki sen i że kiedy Gedeon dotarł to właśnie wtedy tamten opowiadał drugiemu ten sen i tamten dał taki wykład no niesamowity zbieg okoliczności nie? byśmy powiedzieli Czasami te słowa brzmią tak głupio, nie? Jak je mówię? Co Ty mówisz, bracie? Jaki zbieg okoliczności? Co za głupota tak mówić? A zobaczcie, ile razem my tak samo mówimy. A Bóg patrzy z nieba, przysłuchuje się temu i mówi, co? Fat? To... To jakiś przypadek, myślisz? To, bo, to przecież ja to wszystko zaaranżowałem. To ja sprawiłem, że ty byłeś dokładnie w tym czasie, w tym miejscu i to się stało, a, tak się, a się nic to nie stało. A my mówimy Hu, jak to, to się dobrze poukładało. Jakiś to zbieg okoliczności. Jakiś my to słów używamy, które nam się wydają wtedy właściwe, odpowiednie. Ale Bóg przysłuchuje się i mówi co za głupota. Co za głupota, co oni pletą. Co oni pletą. Nie, to żaden nie był zbieg okoliczności. To nie było żaden fart. Ale to Bóg, nawet kiedy ten żołnierz spał, działał w jego umyśle i dał mu taki sen. I się zastanawiam, ilu jeszcze innych miał taki sen w tym obozie w tym samym czasie. I kiedy on tam przyszedł i zaczął przysłuchiwać się, to ciekawe jest to, że ten człowiek, wiecie, do. Tutaj była zmiana wart, tak? To było podczas zmiany wart i różni komentatorzy biblijni próbują odczytać, jaka to było, była być godzina. Niektórzy mają już dziesiąta wieczór, niektórzy mówią, już to środek nocy, że nad ranem trudno, chyba dokładnie nie wiemy, jak oni te karty tam zmieniali. W każdym razie jest to noc I, i ten wiecie, dopiero co tam się obudził, obudził na wartę i, i, i spotyka się z tym swoim towarzyszem i ten sen go wiecie tak trapi, że, że musi go powiedzieć. I opowiada akurat nie tyle, żeby Gedeona, wiecie, zachęcić tym snem. A tamten drugi nie tylko słucha, ale zobaczcie, od razu wie, co ten sen znaczy. Ten, ten drugi mijańczyk od razu mówi, to nic innego, jak tylko i wyjaśnia mu, cóż ten sen znaczy. Ale to też ciekawe, nie, że że ten opowiada, a ten od razu wie, co to znaczy. A jakie dziwne to wytłumaczenie, jak tak przeczytaliście pierwszy raz, nie czy tak byście na to wpada, to wytłumaczenie. Że oto jęczmienny chleb wpada do, na namiot, rozbiega go i, i, i ten mówi, oto nic innego, jak tylko Bedeo. No Skąd on na to wpadł? Skąd, skąd takie tłumaczenie mu się wzięło? Wiecie, w snach nam różne dziwne rzeczy się śnią wszyscy mamy, przypuszczam, sny niektórzy nie pamiętają ich, ale chyba wszystkim od czasu do czasu przynajmniej coś się śni i te sny po prostu nieraz są takie, że no yy, przeróżne, no niektórych nie chcemy w ogóle opowiadać z różnych przyczyn inne opowiadamy tak ze śmiechem nad innymi się zastanawiamy, o niektórych szybko zapominamy to wiecie, taka to, to, rzecz, no I, i taki sen to jest taki krótki, prosty sen a tamten taką do niego interpretację dołożył. Zobaczcie, taka mała rzecz. Taka mała rzecz. Sen się przyśnił żołnierzowi, opowiedział go drugiemu i tamten powiedział, co myślisz, ten sen znaczy. A gdy on jak tego słucha, wiesz 15, to. Jak usłyszał ten sen i usłyszał ten wykład, to co czytamy, oddał cześć Bogu i powrócił do obozu i mówi wstańcie, Pan wydał ich w ręce. Czyli co, gdy on nabrał duchy. Faktycznie ten sen i ten wykład tego snu tak mu pomogły, że z jednej strony uwielbił Boga, a z drugiej poszedł i już teraz odważnie wszystkich wzywa do ataku. I pomyślę sobie, taka mała rzecz. Sen komuś coś się przyśniło, a ten Gedeon taki poruszony, a ten Gedeon taki zachęcony, a ten Gedeon taki wzmocniony. Bóg nie tylko posługuje się wielkimi rzeczami. I Bóg nie tylko używa wielkich rzeczy, aby nas zachęcić, aby nas zmienić, aby w naszym życiu działać, ale jakże często posługuje się właśnie takimi małymi rzeczami. Takimi banalnymi rzeczami, jak sen. Wiecie, kto z nas dzisiaj tutaj, siedząc, przykłada wielką wagę do snu, który mu się wyśnił dzisiaj w nocy? Ja nawet nie pamiętam, co mi się śniło. Taką wagę przykładam do mojego snu. <grafię> I przypuszczam, że wierzę was podanie. To jest zbyt banalne, wiecie, żeby teraz rano wstawać, nie staje rano się się co mi się śniło, zapisuję to i opowiadam wszystkim. Nie. Taki banał. Codziennie mam jakiś sen, co najmniej 10 snów mi się śni nawet. Ja dużo śnię. <grafię> I, I to jest takiego, żeby z tego jakieś wielkie halo robić i coś, i coś z tego, wiecie, tu wielkiego wyciągać do swojego czasu. Są oczywiście tacy ludzie, niektórzy, wiecie, tam czytają te książki o snach i wiedzą, co tam każda rzecz znaczy i tam całą sobie y, tam rzciorys układają na temat tego, co im się przyśni. Ale dla większości z nas sen to po prostu coś takiego właśnie letnego. Coś, coś, coś, coś nic nieznaczącego. A jednak Bóg posłużył się snem Mikieńczyka. Jakiegoś prostego żołnierza realizacji swojego wielkiego dzieła. Pomyślcie, o tym, bracia, siostrze, jak Bóg posługuje się małymi rzeczami. I czy myślicie, że w naszym życiu nie jest podobnie? My czasami, wiecie, oczekujemy czegoś wybuchowego w naszym życiu. Czegoś takiego niesamowitego. Czegoś takiego a te wszystkie małe rzeczy, które Bóg czyni każdego dnia, my na nie patrzymy z pogardą. My na, w nich nie doszukujemy się Bożego głosu. My nie doszukujemy się w nich jakiegoś działania Bożego. My po prostu przechodzimy obok nich i wyszukujemy tego wielkiego. Wyszukujemy tego, tego, co, co potrząsnie, wiecie, całym bleicherowym. A Bóg co dzisiaj do mnie, do Ciebie powiedział. A Bóg już coś dzisiaj Tobie mi dał. A Bóg już coś nam wskazał, coś uczynił. I czy my żeśmy to zobaczyli, tak jak on oddali Mu chwałę. Czy po prostu jesteśmy ślepi na te wszystkie małe rzeczy. Jeśli naszą tendencją ludzką jest to, żeby pogardzać małymi rzeczami. Naszą tendencją jest to, żeby lekceważyć małe rzeczy. Żeby nie miecić się z małymi rzeczami. Jakieś ważkie kwestie, jakieś ważkie sprawy, nad tymi będziemy się zatrzymywać, te będziemy rozważać, te będziemy brać pod uwagę, ale takie małe, drobne rzeczy, codzienne. Ale zastanówmy się, bracia, siostry, z ilu wielkich rzeczy nasze życie się składa. Jak często takie monumentalne, wielkie sprawy wydarzają się w naszym życiu? A? Codziennie? Co tydzień? Co miesiąc? Czasami raz na rok. jakaś ważna sprawa. A nasze życie codziennie składa się z czego? Z małych, prostych, zwykłych spraw. I możesz mieć, drogi bracie i droga siostra i drogi przyjacielu, takie mniemanie, że to... Co to się znaczy? Że twoje życie jest takim po prostu ciągiem jakichś szarych, zwykłych spraw. I możesz być ślepy na to, co Bóg mówi do ciebie, na to, co Bóg czyni w twoim życiu i do czego Bóg cię kieruje. Dlatego, że lekceważysz małe rzeczy. Dlatego, że sądzisz, że Bóg jest tylko Bogiem wielkich rzeczy, a zapominasz o tym, że Bóg nawet ma włosy na naszych głowach policzone. I że jak czytaliśmy, w wróbel nie spada bez jego wiedzy na ziemię. I Bóg w małych rzeczach jest równie zainteresowany jak w wielkich. Obyśmy mieli ten obowiązek, jak potrzebujemy tego balsamu na nasze oczy żeby przejrzeć żeby widzieć żeby nie lekceważyć tych małych rzeczy pewnie wielu z was słyszało historię czy może oglądaliście film o Robercie Bruce waleczne serce Braveheart pewnie zetknęliście się z tą postacią I, i, i w tej jego historii w jego tam biografii jest taka, jest taka scena, gdzie on y, y, y, y, siedzi na strychu y, y, ukrywa się w słomie, w sianie po różnych swoich klęskach Wiesz, on chciał być królem Szkocji i prowadził różne bitwy, ale w nich wszystkich ponosił klęski i porażki i tam leżał w tej słomie taki załamany taki zniechęcony i, I jakiś pająk pajęczynek go niego, wiecie, tam na I on tą pajęczynę rozszarpał mu. I za jakiś czas patrzy znowu, znowu tą pajęczyna z powrotem. Ten pająk znowu tą pajęczynę odryperował. I on tą pajęczynę tam ze złości rozszarpał I ten pająk, wiecie, znowu tą pajęczynę mu zrobił. No tak patrzy na tą pajęczynę. I myśli sobie, ten pająk to zawięty. On Ja mu niszczę tą pajęczynę i niszczę, a on ciągle na nowo tą pajęczynę robi. I myśli sobie, skoro ten pająk jest taki zawzięty i skoro jest taki uparty i tą pajączynę, chociaż nie znam razu, mu zniszcze pan tak ją zbuduje to ja tak samo będę walczył i walczył aż osiągnę koronę i pomyśleć jaki związek między pająkiem gdzieś tam na strychu a przyszłym królem Szkocji a jednak dla niego ten mały pająk i ta jego pajączyna była wielką zachętą w kontynuacji tego, do czego go było. On zobaczył w tym małym pająku jakąś wskazówkę i zachętę dla siebie samego. Właśnie siostry, Bóg każdego dnia nam daje mnóstwo małych wskazówek. W mały sposób do nas mówi. Właśnie kiedy czytamy to Jego Słowo, czasami coś przeczytamy i jakiś jeden wiersz nam się wyda ciekawy, jakaś jedna myśl nam trafi, jakaś jedna rzecz, czy nawet czasami jest ich kilka, ale zamykamy i takie właściwie wydawałyby się nieznaczące a nawet, co nie zdajemy sprawy, przed czym nas to może dzisiaj ustrzec. Jak to może zupełnie inaczej nakierować nasze życie. Jak ten krótki czas spędzony z Nim w modlitwie, jak ten krótki czas przy Jego Słowie, jak to Jego, wydawałoby się, cichy głos i to jakaś taka jedna tylko myśl, która nam trafiła do serca. Jak wiele to może zmieniać. Spotkamy się z kimś, zamienimy kilka słów i ktoś coś nam powie. Jakąś małą rzecz. A niejednokrotnie to chodzi z nami przez cały dzień. Nieraz coś zobaczymy, coś przeczytamy, gdzieś coś, z czym się zetkniemy. Są to wszystko małe rzeczy, wydawałoby się. Ale z tego składa się nasze życie. Dlatego nie lekceważmy małych rzeczy. Nie lekceważmy małych rzeczy. Ale raczej uczmy się rozpoznawać Bożą obecność i Boży głos we wszystkim. Zarówno w wielkim, jak i w tym najdrobniejszym. to Słowo Boże mówi nam, że oto mały, mały ogień zapala wielki las. I oto mały ster kieruje wielkim statkiem. I pewnie też z historii wszyscy wiecie o tym, jak to było, kiedy wymyślono te maszyny parowe. I jak one przemieniły cały świat. Ale zaczęło się od tego, że ktoś zobaczył, jak z czajnika, wiecie, wylatuje para. I podnosi jakiś tam element tego, tego czajnika, żeby tam, wiecie, gwizdać. Nie? O, to jest siła. Taka para leci sobie z czajnika i otwiera. Wiecie, mała rzecz. Jak pomyślicie o różnych wynalazkach, wielkich wynalazkach, najczęściej, wiecie, gdzie one zaczęły się? W jakichś banalnych spostrzeżeniach w banalnych spostrzeżeniach. Ktoś zobaczył coś banalnego. Jeden wchodził do wanny i zobaczył, że woda w wannie się podnosi i wymyślił takie prawa, nie? Znacie tę historię. Inny zobaczył, że jabłko spadło z drzewa i taką teorię wymyślił. I różne inne takie historie. Banały, banalne rzeczy, ale ludzie w nich dostrzegli coś i ta mała, banalna rzecz, drobna rzecz okazała się być krokiem do czegoś wielkiego, rewolucyjnego, co zmieniło świat. Dlatego, drodzy bracia i siostry, uczmy się tego w naszym życiu. Uczmy się nie lekceważyć małych rzeczy, ale szukać w tych małych, codziennych, drobnych rzeczach wielkiego Boga naszego. Zobaczcie te małe jakieś cechy naszego charakteru. Jakże wiele światła rzucają na nasz duchowy stan. Możesz sobie myśleć, to takie nieznaczące, czy ja teraz spędzę czas robiąc to, czy tamto. Tobie może wydawać się to nieznaczące, ale ktoś patrząc z boku, patrzy na to i widzi coś. Z tego, kim jesteś. Te właśnie małe decyzje Najczęściej nieświadome decyzje, kiedy my się nie zastanawiamy, wiecie, tylko po prostu tak postępujemy, bo tak to, tak, to, tak lubimy, czy tak chcemy. One właśnie pokazują na to, kim jesteśmy naprawdę. Te małe, drobne rzeczy. Tobie może wydawać się to małe, ale nie wiesz, jakie to ma znaczenie dla drugiego, który na Ciebie patrzy. Jakże często jakieś małe słowa, wystarczy jakieś jedno drobne, małe słowo i możesz kogoś bardzo pocieszyć i zachęcić. Albo możesz komuś zrujnować dzień. Mała rzecz. A jaką szkodę może mały człowiek wyrządzić? O, jaką szkodę. Maleńki grzech. Maleńkie nieposłuszeństwo. Maleńka jakaś taka, maleńki kompromis. I nie wiemy, jak ważkie mogą być konsekwencje jak może z zupełnie z toru sprowadzić nasze życie. Wiecie, gdybyśmy tak stąd wybierali się do Warszawy i mielibyśmy taką możliwość, wiecie, żeby samolotem wyruszyć tutaj prościuteńko na Warszawę polecieć. I wystarczyłoby, że byśmy zmienili tutaj w Wejherowie tak pół centymetra kurs. Wiecie, jaka będzie różnica, kiedy to lecimy na wysokość Warszawy? W ogóle już nie trafimy w Warszawę. Miniemy ją zupełnie Pół centymetra. Taka mała rzecz. To tak niewiele wydawałoby się. Co to za różnica pół centymetra w te czy w te? To lewo ręką ruszyć. A jednak, jeśli patrzymy na cel, jeśli patrzymy na to, dokąd zmierzamy, może okazać się, że zupełnie w inne miejsce trafimy, niż się spodziewaliśmy. Mała rzecz. A wiele zmienia. Dlatego nie lekceważmy małych rzeczy. Nie lekceważmy małych grzechów. I starajmy się o małe nawet zmiany w naszym życiu. Starajmy się nawet o kultywację jakichś małych, drobnych, dobrych rzeczy w naszym życiu. I nie lekceważmy żadnych z nich. Słowo, że w razie nam mówi, niechaj nikt nie lekceważy dni małych początków. Nie lekceważmy ich. Oto mała rzecz. A Gedeon tak się pocieszył, tak się czuł się wzmocniony. I Gedeon coś odkrył odkrył niezwykłą rzecz. Oto, kiedy przysłuchał się temu, co ten Nibiańczyk mówi drugiego, kiedy on przekonał się, że jego wrogowie śnią o własnej zgubie. Bracia i siostry, a ja wy często wyolbrzymiamy siłę bezbożników. Wiecie, kiedy myślimy o satanistach, kiedy myślimy o tych różnych ludziach zaangażowanych wiecie, w propagację jakichś bezbożnych nauk, ateistów szerzących wiarę, rewolucję ewolucję i w te wszystkie bajki o Wielkim Wybuchu i tych innych pomysłach, które mają. Żeby za wszelką cenę usunąć Pana Boga z rozważań ludzi. Kiedy myślimy o, o, o tych możliwościach i działaniach bezbożników i, i, i czasami, wiecie, patrzymy na nich i patrzymy na to zło, które czynią i nam, może nam się teraz tak wydawać, że oni są tacy potężni, że oni mają takie możliwości, że nie mają taką siłę. Często przeceniamy ich. Przeceniamy ich. Bo Słowo Boże mówi, że bezbożny ucieka nawet kiedy go nikt nie goni. I to nam mówi o tym, że w sercu złego człowieka, bezbożnego człowieka, jest zawsze strach. On może być przykryty różnymi rzeczami. Ci ludzie mogą starać się zakładać maskę pewności siebie i mogą starać się prezentować przed nami inne żeby nas zastraszyć. Ale Słowo Boże, co mówi? Nie bójcie się ich. Nie bójcie się ich, bo oni są słabi. Tak naprawdę człowiek zły u podstaw jest słabym człowiekiem. I Bóg doprowadza każdego z bezbożnika wcześniej czy później do jego ruiny. I Słowo Boże nam mówi, żebyśmy się nie bali ich. Żebyśmy się nie bali ich gruźb. Żebyśmy się nie bali ich wszelkiej jakiejś kombinacji zamysłów, aby nas zniszczyć. Dlatego, że Bóg wie, że oni są niczym. I przeminą jak sen. Przeminą jak ta mgła poranna. Ich nie będzie. Czy tam to się, a już bezbożnego nie będzie na ziemi. Słowo, że mówi nam, nie bój się bezbożnego. Bo bezbożny jest słaby. Jeśli my mamy po swojej stronie Boga Jakiś wielki bezbożnik może się jemu przeciwstawić. Jakiś wielki bezbożnik może cokolwiek jemu uczynić. Jakiś wielki bezbożnik może pokrzyżować jego zamysły. Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, nie ma takiej bezbożności, która byłaby w stanie przeciwstawić się Bogu. Oto Bóg pozwala temu bezbożnikowi istnieć. I oto Bóg pozwala temu bezbożnikowi grzeszyć. I oto Bóg. Pozwala w swej mądrości w swych złamysłach, których my często nie pojmujemy i trudno jest nam pojąć dlaczego, a jednak pozwala im egzystować do czasu, kiedy mówi koniec i kładzie kres bezbożności. Oto pomyślcie o tym wielkim namiestniku Rzymu, o tym imperium, cesarstwie rzymskim, w całej swej bogańskiej bezbożności, które wydawało się zawładnie całym światem. To była ich wizja. Z całą Europy posiąść. Ustanowić królestwo tutaj, na którym Rzym będzie panował. wiecie, że to do dzisiaj niektórych jest wizja. Ale co? Tych dwunastu rybaków z Galilei ze swoją Ewangelią głosząc tu i tam doprowadzili do upadku tego królestwa rzymskiego. Ich grzech, ich rozpusta, ich zepsucie Oczywiście było u podstaw ich ruiny. To wszystko legło, kiedy światło Ewangelii zaczęło świecić na cały świat. A więc nie bójmy się bezbożników. Wiedzmy, że to tylko ludzie. I tak naprawdę słabi ludzie, z którymi Bóg uczyni kres, kiedy nadejdzie ich godzina. Na koniec przyjrzyjmy się temu snu, temu, temu. Temu, temu czemu? Snu. snu? który ten migrancik miał. ciekawy sen. Spróbujmy sobie najpierw wyobrazić, co mu się prześniło. Jęczmienny chleb toczy się i uderza w namiot. Jest jakieś Wasze wyobrażenie z tego. My sobie wyobrażamy nasz chleb, tak? My sobie wyobrażamy nasz buchenek chleba, ale w tamtym czasie, wiecie, oni nie piekły tak chleba jak my. Ten, ten, ten jęczmienny chleb był pieczony w ten sposób, że oni po prostu wykopywali dziurę w ziemi, obkładali ją kamieniami rozpalali tam ogień, ten ogień palił, palił się aż te kamienie były gorące i potem to, to przygasało, oni wtedy kładli tam ten, tą patkę rozrobioną z jęczmienia na te kamienie gorące i zasypywali tym popiołem i to tak się piekło i to były takie placki po prostu, takie wiecie ciasteczka, nie? Coś takiego jakiś wielki bochen takie płaskie ciasteczko z jęczmienia. I, I on coś takiego widzi w tym śnie. Takie, tak Toczy się takie ciasto, wiecie. I w namiot uderza. I co, co normalnie by się stało, jakby takie ciastko w namiot uderzyło? No się pokruszyło. Albo by piję odbiło się od namiotu i coś tam poleciało. no Tak by normalnie było, nie? Ale we śnie, to wiecie, wszystko się dzieje. Równo rzeczy się dzieło we śnie. I we śnie, ten namiot, wiecie, łup, zawalił się cały. I ten myśli, co za sen? ciasteczko przewróciło namiot i całki cały się rozsypał. Co zaś nie swojego sen. I to mu opowiada. A tamten słucha i mówi to nic innego jak tylko Gedeon. Skąd on to wymyślił? Jak on tak to, wiecie, mówi, jak, to, jak to on przetłumaczył sobie? Co to za interpretacja? Znaczy, nam to może wydawać się takie dziwaczne. Ale dla nich to było oczywiste skojarzenie. Kto z Was ostatnio jadł jęczmienny chleb? A, ręka do góry. Czemu nie jedliście jęczmiennego chleba? Ciężko dostać jęczmienny chleb, nie? Czemu? Niezdrowie ten chleb, czy co? Nie, dlatego się nie robi jęczmiennego chleba, bo jęczmień to była pasza dla zwierząt. I do dzisiaj raczej jęczmienią się zwierzęta karmie. To nie znaczy, że on nie jest zdrowy i niesmaczny. Ale Ale ciężko jęczmienny chleb wolimy pszenicę. I jęczmienny chleb, to, to, to również wtedy nie, była, nie było to wiecie, normalne pożywienie. To tylko właśnie ta bieda z powodu ucisku miwieńskiego prowadziła do tego, to, że niektórzy Izraelici musieli jeść jęczmienny chleb z tej biedy. Ten jęczmienny chleb jest obrazem właśnie biedy i tego, co Izraelici jedli. Dlatego, że oni zabierali im wszystkie dobre zboże i zostawiali im tylko, wiecie, takie resztki, jakieś ochłapy, właśnie takie jedzenie dla zwierząt. I Izraelici, nie mając nic innego, jedli taki chleb. A więc ten skojarzył, że a, to ci ten, to, to, to muszą być ci głodni ci, ci Izraelici ten w tym chlebie. A namiot oczywiście, no to oni mieszkali tam w tammiotach, to cała dolina była pełna tych ich czarnych namiotów. I mówi, nic innego jak miecz Gedeona oto Bóg i tutaj używa takiego ogólnego słowa nie, nie, nie, Jachwę tylko takiego ogólnego słowa na Boga mówi oto Bóg wydał w Jego ręce Migieńczyków. i cały fajny obóz myślę, że tutaj mamy kolejnych kilka ważnych lekcji po pierwsze Bóg aby wykonywać swoją pracę, może posłużyć się czymkolwiek i kimkolwiek. Wiecie, gdybyśmy y, y, my chcieli, chcieli zburzyć namiot, kto z nas pomyślałby, żeby ciasteczkami z jęczmienia wydarzywać hmm? Nie, byśmy jakieś głazy wzięli ciężkie albo jeszcze lepiej, jak to Michał mówi jakąś bazukę. i byśmy raz, dwa ten namiot położyli, tak? Ale kto z nas posłużyłby się jakimś chlebkiem, ciasteczkiem żeby wrzucać namiot? To, to bez sensu. Nikt czegoś takiego nie robi. A jednak Bóg w tym obrazie też pokazuje nam że On nie jest zależny od tego. On potrafi małym ciasteczkiem przekrócić wielki namiot. Potrafi. On nie jest uzależniony, wiecie, od naszych tutaj armat i od naszych jakichś wielkich kanonów, którym my tutaj będziemy wroga strzelać. Nie, on, wystarczy mu małe, słabe ciasteczko kruchy. Wystarczy, żeby rozprawić się z wielkim wrogiem. Więc po pierwsze, Bóg może posłużyć się każdym i każdą rzeczą. I często posługuje się zaskakującymi ludźmi i zaskakującymi rzeczami. wyobraźcie sobie, że tutaj ja odchodzę stąd i szukacie nowego pastora I, i, i przyjeżdża do was taki brat który wiecie w więzieniach siedział i taki jakiś poraniony twarz jakaś taka wiecie, nie taka moja godziutka elegancka <śmiech> tylko taki wiecie w ranach w szramach jakiś taki karłowaty mały taki trzęsący się jakieś tam bóle ma z, z róż Tatuaże? Tatuaże jakieś. Takie, nie, tatuaże nie miał. Ale taki wiecie, taki mizerny, taki tego jeszcze w więzieniu tam siedział. raz, drugi. Co z Was chciałby takiego pastora? No. A takim był apostoł Paweł? Takim był? Mały? Czy mówią o nim ci tamtych tych tam, historii kościoła, że taki mały, jakiś przygarbiony, krzeczasty brwi, pełen ran, po tych wszystkich biciach i biczowaniach w więzieniu tyle razy siedział. A? Ale pomyślał, że taki mógł być dobry pastor, nie? Dzień takiego to nie chcemy. Też dajcie nam eleganckiego następnego, nie? Nie no, oczywiście, bracie. Chodzi o to, że nasze ludzkie nastawienie jest takie. No się wydaje, że musi być przystojny. Przynajmniej bo mi dobry byłoby, nie zaszkodziłoby, nie? Jakby był. I żeby dobrze elokwentnie mówił, nie tak Paweł tam, jak przyszedł, to i nie, nie wysłowić się nie umiał. Nie umiał czytamy, że listy ważkie, ale w mowie nie był jakiś taki, wiecie, elokwentny super. A jednak Bóg się nim posługiwał. W jaki sposób? W jaki sposób nim się posługiwał? Jakim pastorem był? Nie tylko dla jednego zboru, ale dla całych miejsc, regionów. Jakim misjonarzem był? Jakim narzędziem Bożym? Bóg posługuje się tym, co ludzie mają w pogardzie. Tak jak ten chleb jęczmienny dla migienitów to był pokarm dla zwierząt. Oni mieli go w pogardzie. I Gedeon tutaj w tej interpretacji porównany jest do takiego właśnie więczmiennego chleba. A Bóg patrzy na niego i mówi, mężu waleczny. Mężu waleczny. Bóg zupełnie inaczej patrzy, niż my patrzymy. Oto ten, który swego dnia mucił to, to, to zboże tam w ukryciu, oto teraz stanął, żeby mucić tych milionitów. Jak się ich zmucił. Jeszcze raz. To wszystko możemy podsumować. To, czego Bóg chce uczynić. I to, do czego Bóg nas wszystkich wzywa. Nie jest zależne od nas. Nie jest zależne od naszej siły. Nie jest zależne od naszej mocy. Ale jest zależne od mocy tego, który jest w stanie nas wziąć i nas użyć. Oto, wiecie, gdybym miał tutaj tą bazukę i mielibyśmy tu przed sobą jakieś grube drzwi i strzeliłbym w te drzwi, ta kula z tej bazuki jest w stanie przebić te drzwi. I nie dlatego, że ta kula, wiecie, sama w sobie ma taką siłę i taką moc, ale ta siła, która ją wypycha i powoduje jej impet, sprawia, że ona przebija najgrubsze drzwi. Natomiast sama taka kulka, jakbyśmy mieli tylko tą kulkę, bez tej siły, która ją narzuca, rozrozerwanie. To może nie najlepszy pomysł. Ja myślę, że bo to strzelba jakaś jest, albo coś więcej. <grym, <grym, <grym, rozumiem. No to weźmy strzelbę, tak? Dla przykładu tego lepszego. I kulkę, tak? Do strzelby jakiejś. Konkretnej strzelby. Ta to, to, to siła nie jest w tym samym naboju, ale jest właśnie w tym impecie wybuchu, który powoduje, że ta, ta, ta kula wylatuje. I tu jest siła. Tak samo tutaj z nami bracia, siostry. Oto w Księdze Izajasza czytamy że to Bóg zmęczonemu daje siłę. A bezsilnemu moc w obfitości. Możesz być zmęczony i możesz być bezsilny. Ale jeśli Twoje życie jest rozpostarte na ten wiatr Boży, jeśli idziesz w tym kierunku, w którym Bóg idzie, jeśli wiesz, gdzie ten Boży wiatr wieje i w tym samym kierunku zmierzasz, to Twoje życie może mieć siłę i moc której się nic nie przeciwstanie. to nie w Tobie jest ta siła. I Bóg mówi, to nie dzięki mocy i to nie dzięki sile, ale to dzięki Mojemu Duchowi to się stanie. I to jest Boża droga. To jest Boży sposób. Nie doszukiwać się, wiecie, mocy w nas i możliwości w nas, ale patrzeć na naszego Boga, patrzeć na Jego możliwości, na Jego moc. I wtedy Bóg dokonał dzieła Jakiego że z żadną naszą tutaj ludzką możliwością nie dokonamy. Jeśli znacie dalszą część tej historii, Gedeon wraz z zastępem Trzystu dokonał takiego zniszczenia, i takiego popłochu i takiego zwycięstwa, jakiego dokonałyby armie, jakieś pełne, wiecie, czołgów i najnowocześniejszego wyposażenia. A Bóg przez tych 300 tego samego dokonał. Dlatego, że jak Bóg sobie wybiera jakiś środek do działania, to Bóg skutecznie tego środka używa. Bez względu na to, jaki on jest silny, czy jaki jest słaby. To Boże dzieło, które Bóg wykonuje, jest udanym dziełem. I, to, i, i, i sukces tego dzieła nigdy nie leży w narzędziu, w którym się posługuje. Pamiętacie wcześniejszych sędziów? Pamiętacie tego jednego szamgara, który tam co wziął? Jakiś, jakąś oszlą szczękę, tak? I tam rozłożył przeciwników. Pamiętacie tego leworękiego Jehuda, który tego króla tam wziął, załatwił? I tych wszystkich innych, pamiętacie? Potem Samsona, który też, wiecie, wielka siła, ale jego siła nie leżała w jego wielkich muskułach. Jego siła leżała w jego głowu, który stał za nim. I w tym, że Bóg go przeznaczył do tego wielkiego dzieła. I tak jest zawsze. Tego Bóg od nas szuka, bracia i siostry. Patrzenia na naszego wielkiego Boga, słuchania uważnie Jego głosu, poznawania Jego woli, aby wiedzieć, gdzie On idzie, jakie są Jego cele, jakie są Jego zamierzenia i pójść w tym samym kierunku. A tego On jest na stanie używać swojej mocy, swojej chwale. Amen. Powstańmy, proszę, do medyry. I zachęcam, bracia, siostra, abyście też jeszcze mojej modlitwie przyłączyli się i abyśmy jeszcze spędzili ten czas otwierając nasze serca przed Bogiem. Tak dziękujemy Tobie, Panie, za to słowo, słowo zachęty, słowo wezwania, by Tobie ufać, by Ciebie, Panie, coraz lepiej poznawać i uważniej się w Ciebie wsłuchiwać. Dostrzegać Ciebie nie tylko w tych wielkich rzeczach, ale w tych małych, codziennych, drobnych sprawach. Nie być ślepymi, i nie być tymi, którzy lekceważą te małe rzeczy i którzy oczekują jakichś wielkich wydarzeń, które mogą nigdy nie przyjść. Ale raczej być tymi, którzy mają otwarte oczy i otwarte uszy i są w stanie dostrzec i usłyszeć Ciebie, Panie w tych codziennych małych sprawach naszego życia i w nich Panie Ciebie wielbić i w nich być wiernymi i o te małe, drobne, dobre rzeczy zabiegać a tych małych, złych się strzec i oczyszczać siebie nawet z tych najdrobniejszych, złych rzeczy nie tolerować w swoim życiu najdrobniejszych jakichś nieprawości i zła a kultywować to co dobre, to co prawe nawet to najdrobniejsze, nawet najmniejsze Dopomóż nam z wiarą, Panie. Nie patrząc na nasze słabości, nasze ograniczenia, naszą niemoc, Patrzeć na Twoją wielkość, patrząc na Twoje możliwości. Ufać Tobie i iść tam, gdzie nas prowadzisz. Pozostawiając Tobie owoce i efekty naszego działania. Dopomóż, kochany Panie. Dopomóż nie polegać na sobie samych, ale polegać na Tobie, który nawet umarłych i spudzasz. Jesteś potężnym Bogiem. Nie ma nic, czego nie mógłbyś uczynić. Nie abyśmy z taką wiarą, Panie, szli przez życie. Nie poddając się ludziom złym, którzy są w gruncie rzeczy słabi. Nie ulegając przed tymi, którzy powinni być u naszych stóp. Nie stając się ich ofiarami, nie stając się ich sługami. Nie starając się im przypodobać. Ale starając się przypodobać Tobie i bojąc się tylko Ciebie. Pełnić wolę Twoją z ochotą i z radością. W mocy, której Ty sam nam udzielasz. Prosimy mnie do Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci Boże za siłę, za zdrowie. Dziękuję Ci Boże za ludzi, którzy tam widzieli. Ciłeś? Pokoło nas i był wykonawcą Twojego Słowa. Tego bardzo pragnę, to bardzo Ciebie proszę. Jeżeli pragniesz mi używać takich rzeczy, to Panie, jestem na to gotowy. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. To znaczy, że przemawiasz do nas. Masz różne sposoby, żeby do nas docierać. Często wystarczy tak, że właśnie słucha się Świętego <coughs> delikatny i cichy i niestety my go nie słyszymy i wtedy potrzebujesz bardziej nam jej poprząsknąć czy postawić miejsce, w którym nasz słuch będzie wyczulony. Mam masz słyszeć ten cichy głos Ducha Świętego i tak jak tutaj słyszymy, to doceniać te drobne rzeczy i cieszyć się i Tobie Tobie być wdzięcznymi <śmiech> za to. Nazywać rzeczy tak jak powinniśmy, że, że to pochodzi od Ciebie, że to nie jest jakiś przypadek czy walcji czy, czy coś tego typu. Dziękujemy za prawdę Swojego Słowa, które możemy słyszeć. Amen. Amen. Amen.